Rozdział czternasty. Gdzie jest przymierzalnia? Kupujemy ubranie. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Ekspedientka w sklepie zapyta. Kann ich Ihnen helfen? Czy mogę pani, panu, państwu pomóc? Odpowiesz. Ja, ich möchte... Tak, chciałbym... Ich suche. Szukam. Tak, zapytasz o cenę. Wie viel kostet das? Ile to kosztuje? Wie viel kosten sie? Ile one kosztują? Zapytasz o możliwość przymierzenia. Entschuldigung, darf ich das anprobieren? Przepraszam, czy mogę to przymierzyć? Wo jest die umkleidekabine? Gdzie jest przymierzalnia? A tak o inny rozmiar. Gibt es andere größen? Czy są inne rozmiary? Jeśli zdecydowałeś się kupić jakąś rzecz, powiesz. Ich nehme sie. Danke. Wezmę je. Dziękuję.